Odcinek 15. Dnia 13 czerwca o godzinie 17.40 naczelny wódz wylądował na lotnisku Bagdadu. Powitany przez premiera Iraku, generała Saida Nuriego Assaida, ambasadora Wielkiej Brytanii Cornwellisa ministra pełnomocnego Stanów Zjednoczonych i wielu innych dygnitarzy. Hymn książąt zabrzmiał na lotnisku. Pamiętającym katastrofę warszawskiego samolotu Szalasa i Kaliny. Sikorski zamieszkał w Białym Domu, czyli Palacu Kwasr al-Abdiyah. Pobyt w stolicy Iraku trwał cztery dni. General złożył wizytę regentowi i był u niego na obiedzie oraz konferował z członkami rządu irackiego i dowódcą brytyjskim, generałem Paunelem. Dnia 16 czerwca po obiedzie u ambasadora brytyjskiego oddano naczelnemu wodzowi w zalakowanej kopercie list odręczny Roosevelta przesłany przez ambasadora amerykańskiego Bydla specjalnym kurierem z Londynu. Tegoż dnia przebywający na środkowym wschodzie ambasador Romer Został mianowany ministrem stanu i delegatem rządu na Środkowym Wschodzie, a tym samym czynnikiem nadrzędnym dla generała Andersa. Ten ostatni, towarzysząc w Bagdadzie naczelnemu wodzowi, z pewnością już orientuje się, jakie będą dalsze posunięcia polityczne Sikorskiego. Dla generała Andersa oznaczają one w każdym razie klęskę. Gdyby nawet naczelny wódz pragnął pozostawić go na obecnym stanowisku, to nie mógłby tego uczynić po wygłoszeniu przez generała Andersa kilku szczególnie ostrych przemówień skierowanych przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Okolicznością jeszcze bardziej pogarszającą pozycję generała Andersa był fakt, że cieszył się on poprzednio wielkimi względami władz radzieckich sam ze swej strony również manifestując serdeczną przyjaźń. Po tak nagłej zmianie frontu nie było już mowy o odzyskaniu nawet zwykłego zaufania sojuszniczego. Wobec tego więc dni generała Andersa na kierowniczym stanowisku w polskich siłach zbrojnych były właściwie policzone. W żadnym razie nie mógł on nadal dowodzić Armią Wschodnią. Tak więc, Generał Anders wiedział, że może pozostać na swoim stanowisku tylko w tym wypadku, gdyby nie doszło do zamierzonej przez Sikorskiego i zapowiadanej nie tylko wobec mnie rozmowy ze Stalinem. A przecież ambicje generała Andersa sięgały daleko wyżej niż dowodzenie armią. Nie tak dawno na pytanie ministra Stańczyka oświadczył on, że przybywającemu na teren jego armii Sikorskiemu zapewnia w swojej armii poprawne przyjęcie. Od postawy niemal równorzędnej z naczelnym wodzem do odejścia w cień, skok był rzeczywiście nieznośny, szczególnie gdy się zważy aspiracje i długie przygotowania tzw. grupy Andersa do objęcia całej władzy na emigracji a z czasem i w Polsce. Od dnia 17 czerwca naczelny wódz bawi w stolicy Libanu, Bejrucie. I tutaj jest przyjmowany z całym należnym ceremonialem. Witają go minister spraw zagranicznych Libanu Bulos, dowódca 9 Armii Brytyjskiej, general Holmes, brytyjski minister pełnomocny Spiers i delegat De Gola minister Jean Elue. Przez 10 dni Sikorski odpoczywa, a raczej usiłuje odpocząć, gdyż nie sprzyja mu wysokie położenie miasta. Nazajutrz po przyjeździe odbywa konferencję z ambasadorem Romerem i ministrem Stańczykiem, a w przeddzień wyjazdu, 27 czerwca, przemawia przez radio. Poza tym dziennik czynności naczelnego wodza nie zawiera w tym okresie godnych uwagi notatek. Od dnia 28 czerwca generał Sikorski przebywa w Kairze, zatrzymując się w pięknie urządzonym gmachu poselstwa. Szczególnie pracowity jest dzień 29 czerwca, w którym Sikorski odbywa konferencję z zaproszonym do poselstwa marszałkiem Maitlandem Wilsonem. Następnie generał Sikorski składa wizytę królowi Grecji Jerzemu II, po czym podejmuje w poselstwie szereg osób śniadaniem. Na przyjęciu są między innymi Wilson, jego szef sztabu, generał Skooby, ambasador Romer, a po śniadaniu w obecności generała Andersa omawiana jest z Wilsonem sprawa przeniesienia armii polskiej na inny teren. Naczelny wódz myśli o Syrii, gdzie przygotował już odpowiedni grunt. Względnie o Palestynie w żadnym razie nie zgadza się Sikorski na dalsze pozostawienie swoich żołnierzy w straszliwych warunkach irackiej pustyni i na styku interesów angielskich i radzieckich. Względy zdrowotne armii i możliwości jej należytego wyszkolenia przemawiają za jak najszybszym przesunięciem jej na zachód. Ponadto generał Sikorski nie życzył sobie, żeby Polacy grali jakąś ważną rolę przy zabezpieczaniu specyficznie brytyjskich interesów naftowych w Persji i Iraku. Miejsce nasze było na frontach walki z Niemcami. Marszałek Wilson przyrzekł spełnić życzenie generała Sikorskiego. Przy okazji tej konferencji wychodzi na jaw, jak dalece dotknięta jest ambicja generała Andersa przez zjawienie się naczelnego wodza na Środkowym Wschodzie, gdzie dotychczas interesy polskie wyrażał po swojemu wyłącznie generał Anders, kompletnie lekceważąc przy tym polskie czynniki rządowe. W niejednej sprawie decyzja Sikorskiego idzie wbrew poprzednim dążeniom generała Andersa. Występowanie w obecności dowódców angielskich w charakterze podkomendnego głęboko rani miłość własną Andersa. Objawia się to fizycznie. Kandydat na dyktatora mizernieje i czernieje w oczach, a po służbowym raporcie w parę dni później – Zrawiony jest jakimś tak silnym niedomaganiem, że już nie jest w stanie odprowadzić na lotnisko naczelnego wodza udającego się w swoją ostatnią podróż. Generał Anders przegrywał swoją pokerową licytację, w której chodziło o przyszłe losy narodu. W otoczeniu generała Andersa powstaje w tych dniach panika. Wiadomo już jest, że najbardziej czynni z jego popleczników będą usunięci z wojska lub przeniesieni do linii w Szkocji. Wielu oficerów, których generał Anders zawiesił w czynnościach lub przeniósł w stan nieczynny, powraca na stanowiska. Trzeba tylko, żeby naczelny wódz do Londynu powrócił, a wówczas zmieni się wiele rzeczy. Iluż Polaków oczekuje odmiany? O powrót do Anglii właśnie nagli depesza, którą generał Sikorski otrzymuje 30 czerwca. Jest to telegram od Churchilla gratulujący Sikorskiemu wyników podróży i wyrażający życzenie rychlego spotkania się na Downing Street. Jeszcze bardziej jednakże wpływa na pośpiech Sikorskiego – jego zamierzenie nawiązania bezpośredniego kontaktu z ambasadą radziecką w Londynie. Nadaremnie minister Stańczyk namawia naczelnego wodza, aby odbył niedługą podróż do Afryki Wschodniej, gdzie znajdują się osiedla polskich rodzin ewakuowanych ze Związku Radzieckiego. Przyjechał właśnie opiekun i organizator osiedli konsul Kazimierz Kaźmierczak, dawniejszy dyrektor państwowych zakładów lotniczych. Minister opieki społecznej Stańczyk ma udać się z Kaźmierczakiem w objazd tych polskich osad. Na konferencji prasowej 2 lipca dziennikarze zapytują generała Sikorskiego, czy odlatuje do Londynu i kiedy zamierza to uczynić. Churchill podobno czeka. Generał Sikorski ustalił uprzednio, że nie pojedzie ze Stańczykiem i Kaźmierczakiem do Kenii, że natomiast o świcie dnia następnego wystartuje do Gibraltaru i Londynu. Jednakże dziennikarzom odpowiada, chciałbym wracać do Londynu, ale cóż, kiedy ten mój minister ciągnie mnie ze sobą do Afryki Wschodniej. Po konferencji generała Sikorskiego zapytano, dlaczego wprowadził w błąd dziennikarzy. — Jakoś uważam, że lepiej nie rozgłaszać wiadomości o moim odlocie do Anglii — odrzekł Sikorski. Nie miał dobrych przeczuć i nie czuł się dobrze. Parokrotnie wyrwało mu się z ust, że potrzebuje wypoczynku, że trudno mu oddychać. Konferencja prasowa poświęcona była oczywiście w dużym stopniu wznowieniu stosunków polsko-radzieckich. Generał Sikorski oświadczył, że usiłowania mocarstw do pośredniczenia między Polską a Związkiem Radzieckim mogą być skuteczne, jeśli oparte zostaną na założeniach jego przemówienia z 4 maja oraz na deklaracji podpisanej w Moskwie w grudniu 1941 roku. Wypowiedziany został dezyderat wojska o zgodę na wyjazd ze Związku Radzieckiego 150 tysięcy kobiet i dzieci Stanowiących rodziny żołnierzy polskich O armii polskiej na wschodzie Wyraził się Sikorski Że nie jest ona armią symboliczną Że istnieje i gotowa jest całkowicie do walki Pragnę dowodzić osobiście Pierwszymi polskimi wojskami Które wejdą do Polski Powiedział naczelny Wódz. Czy nie zapowiedział w ten sposób Pojawienia się na froncie wschodnim? Dziennikarze byli zaalarmowani tym oświadczeniem. Jasne już wtedy było, że Rosjanie znajdą się pierwsi w granicach Polski. Co do granic powojennych, to generał Sikorski wyraził przekonanie, że Gdańsk i Prusy Wschodnie będą należały do Polski, co zapobiegnie możliwości następnych wojen. Na konferencji tej, po raz pierwszy związana była sprawa ustępstw na wschodnich granicach Rzeczypospolitej z jej nabytkami na północy i na zachodzie. Akcent ów był wyraźny. Ale powróćmy jeszcze raz do roli Andersa. Bez osłonek, choć też fragmentarycznie, wypowiedział pierwsze publiczne oskarżenie w sprawie śmierci generała Sikorskiego impulsywny generał Gustaw Paszkiewicz, Poseł na Sejm. Dnia 24 czerwca 1947 roku w dyskusji na plenum Sejmu Paszkiewicz poruszył fakty dziejące się w Iraku na początku 1943 roku, kiedy to Anders po całkowitym zakończeniu przygotowań do zamachu stanu i zlikwidowania, zamordowania generała Sikorskiego. Przygotowywał się do objęcia władzy na stanowisku naczelnego wodza. A trzeba tu nadmienić, że generał Gustaw Paszkiewicz, dawny dowódca szkoły podchorążych, były przewodniczący kapituły krzyża Wirtuti Militari, był przez wiele lat przyjacielem generała Andersa. Otóż generał Paszkiewicz Najpierw odmalował sytuację wojenną w jesieni 1942 roku, gdy Anglicy ponieśli w Afryce ciężką porażkę i gwałtownie szukali sposobu zabezpieczenia przy pomocy Polaków źródeł nafty i rurociągów na Środkowym Wschodzie. Mówca tak narysował tę sytuację. Churchill wylatuje do Kairu, Palestyny, Teheranu i tam prosi na rozmowę generała Andersa. Zapada decyzja zabrania wojska polskiego z terenu Związku Radzieckiego na obronę pól naftowych w Iraku. Wojsko wychodzi. Andersowi zapewnia się całkowitą bezkarność. Generał Sikorski jest w rozpaczy. Generał Sikorski chce wyjechać na teren Związku Sowieckiego. Wojsko stoi w Iraku. I zachodzi konieczność natychmiastowego przyjazdu, gdyż wszystko do buntu, do obalenia generała Sikorskiego jest przygotowane. Generał Paszkiewicz, który w Iraku dowodził brygadą pancerną i przy pomocy lojalnych oficerów postanowił czuwać wtedy nad bezpieczeństwem naczelnego wodza, tak opowiadał Sejmowi o dramatycznych chwilach w czerwcu 1943 roku. Generał Sikorski przyjeżdża i odbywa odprawę w atmosferze niebywale dużego podniecenia. W sali konferencyjnej jest zebranych około 600 wyższych oficerów od dowódcy batalionu począwszy ze sztabami. Generał Sikorski ma być zlikwidowany przez przygotowanych się paczy Andersa. Trzeba tu dodać, że także i oficerowie jednostki Paszkiewicza Zjawili się na tej słynnej odprawie z bronią gotową do obrony naczelnego wodza. Generał Paszkiewicz w swojej tak mało jeszcze znanej mowie sejmowej przytoczył fakt następujący. Na godzinę przed odprawą odbyła się konferencja ze mną. Generał Anders wzywa mnie do siebie i stawia warunek albo-albo że w tej chwili będzie zlikwidowany generał Sikorski, że on, Anders, po raz ostatni zwraca się do mnie, aby pójść z nim razem. Odpowiedziałem, że są przygotowane oddziały pancerne, że pierwsza kula została przeznaczona dla niego, generała Andersa, i że pierwszy on na sali, kiedy przystąpi do likwidacji generała Sikorskiego, padnie. Wynika z tego, że generał Anders stchórzył w ostatniej chwili. W tymże przemówieniu sejmowym, generał poseł Paszkiewicz oświadczył. Śmierć generała Sikorskiego nie była przypadkiem. Śmierć generała Sikorskiego była dokładnie przygotowana i przyszłość niedaleka wykaże, kto i w jakim stopniu brał w tym udział. Ale w każdym razie sanacja tam brała udział największy. Sam generał Paszkiewicz już nie żyje, ale cytaty z jego przemówienia wyjąłem z drukowanych oficjalnych stenogramów sejmowych z 1947 roku. Otrzymałem wreszcie podpisane przez generała doktora Bolesława Szareckiego następujące oświadczenie. Co do śmierci generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej, to mam przeświadczenie, że generał Anders w jakiś sposób był jej winny. Że w ogóle bez skrupulów zwalczał Sikorskiego, o tym wiemy. Przed przyjazdem generała Sikorskiego na Środkowy Wschód, kiedy właśnie byłem u Andersa, czytano komunikat o pewnym nieudanym zamachu w Kairze na tamtejszego dygnitarza Obecny przy lekturze adjutant Andersa Nadmienił wtedy chępliwie: No, my będziemy strzelać lepiej Z czego wywnioskowałem, że generała Sikorskiego Może u nas spotkać coś złego A kiedy generał Sikorski przyjechał do nas I wezwał mnie do siebie generał Anders polecił mi, jak i wielu innym Żeby się za nadto nie angażować Zresztą w piętnaście minut po moim zjawieniu się u naczelnego wodza General Anders odwolał mnie telefonicznie Tak, że nie miałem czasu z Sikorskim porozmawiać A po tragicznej śmierci generała Sikorskiego Anders ograniczał jak tylko mógł nabożeństwa i obchody żalobne Zaś przy mnie w taki sposób z jakimś niedobrym bliskiem w oczach Skomentował gibraltarską tragedię — No, nic dziwnego. Tyle nakupił dywanów, że samolot nie wytrzymał. Tak według generała Szareckiego powiedział Anders. — Zgodzimy się, że wszystko to po prostu cuchnie. Nie mogłem sprawdzić relacji byłego sierżanta-szefa obozu junaków w Egipcie w 1939 roku pod oficera amunicyjnego Cytadeli Warszawskiej i podkomendnego pułkownika Sosabowskiego w obronie Warszawy. Przed oczekującą go ciężką operacją mówił mi on, że podczas wizytacji egipskich obozów zmieniono marszrutę generała Sikorskiego wobec tego, że kontrwywiad uzyskał wiadomości o możliwości zamachu. Miał go dokonać przekupiony czarny kierowca wpadając ciężarówką na auto generała. Relacja i osoba sierżanta wydali mi się wiarygodne. Również i dla drugiej wiadomości nie udało mi się dotychczas znaleźć potwierdzenia. Relacja pochodzi ze sfer lotniczych. Otóż przed samym odlotem generała z lotniska pod Kairem okazało się, że uległa zgnieceniu część rurki benzynowej w kabinie pilota. Przez dziwne to zgniecenie Dwa silniki nie miały dopływu paliwa, wobec czego musiałyby oczywiście stanąć. Z pomocą pośpieszyli polski pilot i polski mechanik, członkowie zalogi polskiego Halifaksa z Dionu 301, dowodzonego przez porucznika Wręba Jaworskiego. Polskie Halifaksy znalazły się wówczas w Kairze po dokonaniu zrzutów dla jugosłowiańskich partyzantów Tity obaj Polacy przynaglani do pośpiechu usunęli defekt, po czym start odbył się pomyślnie i o godzinie 16.40 Liberator generała wylądował w Gibraltarze. Natomiast powtarzam z całą odpowiedzialnością za ścisłość następujący fragment mojego pamiętnika wbrew rozkazowi. Podczas nieobecności generała Dochodziły do nas tylko głuche wieści o dość pomyślnym przebiegu wizytacji Armii Wschodniej. Zaszedł jednakże fakt, który zaalarmował mnie bardzo mocno i obudził uśpione obawy na nowo. Oto przybył samolotem do Londynu i wprost z lotniska zgłosił się do sztabu w hotelu Rubens major kawalerii Bilewicz. Po wejściu do holu zbliżył się do mnie z bardzo serdecznym powitaniem. Pamiętał widocznie, że parę miesięcy temu załatwiłem mu pomyślnie sprawę powrotu jego żony z Francji. Okazało się, że już od dawna prosił w Kairze o delegację do Anglii, żeby zobaczyć się z żoną mającą przybyć z Francji przez Portugalię. Po podziękowaniu mi za skuteczną interwencję Bilewicz zniżył głos. — Widzi pan, kogo przywiozłem? — Skorzystałem z okazji. Skinął głową na młodego, bardzo bladego podporucznika kawalerii, który skromnie stał z boku i rozszerzonymi oczyma rozglądał się po tłumie żywo rozprawiających i krążących oficerów. W golu w porze obiadowej, był zazwyczaj duży ruch. — Któż to jest? — Zdaje mi się, że go już kiedyś widziałem — — Bilewicz jeszcze bardziej zniżył głos. — Z organizacji młodooficerskiej Andersa. Jeden z tych, o których mi pan opowiadał. Wyznaczono go do zabicia generała. — Sikorskiego? — No tak, panie rotmistrzu, tam się formalnie gotuje. Nie wiem, czy generał nie będzie miał przygód wśród tej bandy. A co ten porucznik? Podporucznik załamał się. Mówię to panu poufnie. Zgłosił się do naszego poselstwa w Kairze i zameldował, że był wyznaczony do zastrzelenia generała. Podał gdzie i jak. W poselstwie nie wiedzieli, co z tym fantem robić. Nie wiem, kto za żuliński czy pułkownik Machalski, ale dali znać do bazy polskiej. Tam też nie wiedziano co zrobić. Generał jest właśnie na Bliskim Wschodzie. Ujawnić? Narazić się Andersowi? Przecież oni jeszcze nie wiedzą, jaki będzie obrót tej całej rozgrywki. Wsadzić chłopca do więzienia? A więc rozgłosić wobec Anglików? Też nie chcieli. Tym bardziej, że chłopak jest zalamany i gotów wszystko każdemu opowiedzieć. Może to jakiś przypadek maniactwa. Gdzie tam, zdrów jak talala, leciałem z nim cały czas. Za porządny, po prostu nie wytrzymał. Chcę odpokutować, iść na front. Blaga o jedno, żeby go oddzielić od tych andersowskich gwardzistów. Ciekaw jestem, co z nim zrobią tutaj i czy go pokażą generalowi po jego powrocie. Przez cały ten czas młody oficer stał obok nas i rozmowę słyszał. Zwróciłem się do niego. — Czy to prawda, panie poruczniku? — Tak jest, panie rotmistrzu, to wszystko prawda — odrzekł matowym głosem podporucznik. — Gratuluję panu żołnierskiej uczciwości i rozwagi — powiedziałem i uścisnąłem mu dłoń. W kilka dni później napotkany major Bilewicz stał się naraz poprawny i ugrzeczniony. O szczerości już nie było mowy. Najwidoczniej został usztywniony, gdyż na pytanie o przywiezionego młodzieńca odpowiedział wymijająco. Tak więc generał Sikorski ocalał w Iraku, ocalał w Egipcie i szczęśliwie odleciał z Kairu. Jeszcze dni parę, a znajdzie się w Londynie. Ujawni swoje decyzje. Wojsko zostanie uwolnione od zbuntowanej kliki, a generał Anders pójdzie pod sąd. Jak to po wojnie napisało się Churchillowi o Polakach? Odważni z odważnych, częstokroć kierowani przez podłych z pomiędzy najpodlejszych. Zmiana kursu z czym generał Sikorski powracał do Londynu? W jakiej sytuacji miał się wkrótce znaleźć? Podczas gdy londyńskim sztabowcom i urzędasom oraz ich spekulacjom na temat rzekomych korzyści wynikających z przedłużania wojny nie zanadto towarzyszyła troska o losy kraju, generał Sikorski jasno widział tragiczną sytuację. Co prawda bezmierne straty narodu polskiego przeszło 6 milionów obliczono dopiero po wojnie ale już w 1943 roku wiedzieliśmy że co miesiąc ginie przeciętnie po kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy rodaków rozstrzelanych zastrzelonych, powieszonych lub zamęczonych w razie niemieckiego zwycięstwa Pewne było rozproszenie tego, co ocaleje. Wojnę należało wygrać i to jak najszybciej, a zależało to głównie od Związku Radzieckiego. Jak chyba dowiedliśmy, zawsze zatroskany o najważniejszą dla niego sprawę narodową, Sikorski dążył do całkowitego pogromu hitleryzmu i prusactwa. Nie brał on pod uwagę żadnych kompromisów. W 1943 roku sytuacja wojenna i polityczna zaczęła się szybko zmieniać. Wbrew solennym zapewnieniom generała Andersa i wielu innych speców, armia czerwona parła ku zachodowi, przy tym już bez udziału Polaków, a Churchill... Wytargowawszy u Stalina żołnierzy polskich i zabierając ich do siebie, dal Stalinowi całkiem wolną rękę.